Poniedziałek, 30 marca minęła dwunasta. Krzysztof Zyglewski zapraszam na serwis Trójki. Emerytowany generał, złapany podczas jazdy, po pijanemu, chce dobrowolnie poddać się karze. Blondynka z Polski chce dobrych kontaktów z Rosją. O Magdalenie Ogórek sporo dziś w rosyjskich mediach. Zima wraca na początek w Tatry. Kiedy spadnie śnieg? O tym za chwilę. Jest akt oskarżenia przeciwko Mieczysławowi B. Emerytowany generał Wojska Polskiego został przyłapany na początku marca, gdy prowadził samochód na podwójnym gazie. W czasie rutynowej kontroli drogowej miał 1,3 promila w wydychanym powietrzu. Został oskarżony o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Mieczysław B. przyznał się i wystąpił o dobrowolne poddanie się karze. Taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany już do sądu. Prokuratorzy wnoszą o karę grzywno oraz zakaz prowadzenia pojazdów dla emerytowanego generała rok. Nawet kilka miesięcy może potrwać remont domu dziecka w Białochowie w województwie kujawsko-pomorskim. Zniszczenia po wczorajszym pożarze są tak duże, że 28 dzieci będzie mieszkało w podobnej placówce w Wydrznie koło Łasina. Wychowankom domu dziecka nic się nie stało. Są pod naszą opieką, mówi psycholog Sylwia Brokos. Na pewno jest to dla nich trudna sytuacja. Zostały ewakuowane tak jak stały. To był okres jakby kąpieli, więc część dzieci było no, dosłownie wyciągnięta z kąpieli, żeby po prostu bezpiecznie wydostać ich z budynku. Pani doktor, jak sytuacja wygląda? Bogumiła Przybielska. Najważniejsze jest to, że szybka akcja ewakuacyjna była i 28 wychowanków, trzech wychowawców, którzy działali bardzo dobrze, znali zasady ewakuacji. Marek Szczepanowski, wicestarosta grudziąski. Zarówno placówka opiekuńczo-wychowawcza w Białochowie, która ucierpiała, jak i wyżnie są przystosowane do umieszczania tam większej ilości dzieci niż przewiduje standard. Wyposażenie tych placówek daje możliwość przebywania tam dzieciom przez dłuższy okres czasu. Dyrekcja Domu Dziecka w Białychowie prosi o pomoc. Pilnie potrzebne są przybory szkolne i odzież. O blondynce, która chce być prezydentem Polski piszą dziś rosyjskie media. Komersant zwraca uwagę, że kandydatka SLD Magdalena Ogórek zapowiedziała poprawę kontaktów z Rosją i osobistą rozmowę z Władimirem Putinem. Więcej nasz moskiewski korespondent. Rosyjski dziennik przytacza wypowiedź kandydatki lewicy o potędze wojskowej Rosji i braku uzasadnienia dla militarnego wspierania Ukrainy. Nie straszcie Polaków wojną, cytuje wypowiedź Magdaleny Ogórek, komersant. Przypomina również, że kandydatka SLD obiecała spotkać się z Władimirem Putinem, aby porozmawiać o normalizacji stosunków polsko-rosyjskich. Gazeta zwraca przy tym uwagę, że ma ona szansę zaledwie na trzecie miejsce w majowych wyborach, bowiem według sondaży najwięcej Polaków chce głosować na obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. A w następnej kolejności na kandydata Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Dude. Moskwa Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Białorusi przywrócony został dostęp do opozycyjnych portali internetowych. Krytyczne wobec władz strony były blokowane od czwartku. Z Mińska, Włodzimierz Pac. Blokowane były strony internetowe tak znanych portali jak Karta 97, Białoruski Partizan, czy Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Jeden z dostawców usług internetowych prowadził blokowanie stron po tym, jak Państwowa Inspekcja do Spraw Łączności Elektronicznej odnowiła listę portali, do których powinien być ograniczony dostęp. Według niezależności tygodnika nasza niwa zakazane wcześniej opozycyjne portale zostały już usunięte z zwanej czarnej listy i teraz dostęp do nich jest możliwy. Obecnie zakaz dostępu ma dotyczyć jedynie portali propagujących terroryzm, pornografię i handel narkotykami, Pac, Polskie Radio Minsk. Zima wraca na początek w Tatry. Po kilku wiosennych dniach w górach i w rejonie zakopanego może spaść nawet kilkanaście centymetrów śniegu. Do tego silny wiatr osiągający w porywach nawet 120 km na godzinę. Intensywnie sypać zacznie już tej nocy, ostrzega szef stacji MGW w zakopanem Michał Furmanek. W górach może spaść nawet do 15 cm świeżego śniegu, zakopanym w granicach od 5 do 10 cm. Niestety ten epizod zimowy wydłuży nam się. Przez najbliższe 3 dni będzie padać śnieg. Temperatury w nocy będą spadać poniżej zera, w dzień trochę powyżej, w granicach plus 2-3 plus stopni. Synoptycy pocieszają, że choć Wielkanoc będzie biała, to będzie słonecznie. A o, o pogodzie w całej Polsce już za chwilę. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Wszędzie może przelotnie padać deszcza, lokalnie nawet zagrzmi. Synoptycy ostrzegają, że pojawią się nawet opady gradu i krupy śnieżnej. W górach śnieg i wszędzie wietrznie. 6 stopni nad morzem, 10 w centrum, 12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 a witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Klub parlamentarny SLD, a także posłowie Twojego ruchu chcą zmian w kodeksie karnym, zmian dotyczących ochrony prawnej osób homo i transseksualnych. Obecnie karalne jest znieważenie lub przemoc ze względu na narodowość, różnice etniczne, rasowe, także wyznaniowe, także polityczne. Posłowie proponują także karę pozbawienia wolności za groźbę bezprawną lub przemoc ze względu na orientację seksualną. Projekt zmian popiera Ministerstwo Sprawiedliwości, które zwraca uwagę, że od lat organizacje międzynarodowe domagają się w Polsce zmian przepisów o mowie nienawiści. Krytycy zmian zwracają uwagę, że takie zapisy mogą zamknąć na przykład publiczną debatę o homo- i transseksualistach. Ich zdaniem przepisy będą wykorzystywane przeciwko osobom na przykład krytykującym związki homoseksualne. Zwolennicy uważają, że walka z mową nienawiści nie ma nic wspólnego z ograniczaniem wolności Słowa. Dziś pytanie, czy rozwiązania proponowane przez SLD i Twój ruch są słuszne. Siedem trójek na początku 22, a moim gościem jest pan Robert Kropiwnicki, poseł platformy, platformy obywatelskiej, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry. Panie pośle, posłowie SLD i Twojego ruchu, choć zmiany proponował jeszcze ruch Palikota, proponują nowelizację ustawy kodeks karny. Chcą, jak motywują to, przeciwdziałać dyskryminacji, naruszaniu praw osób homo i transseksualnych. Taka dyskryminacja musi być związana z sankcją karną? Nie wystarczy na przykład artykuł 32 Konstytucji mówiący o zakazie dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu? jeżeli chodzi o ko ciężko kogoś skazać za podżeganie do nienawiści w oparciu o konstytucję mm -hmm. bo do tego jest potrzebny właśnie artykuł w kodeksie karnym który da e prawo do skazania czy do egzekwowania tego artykułu 32, więc a, to jest, moim zdaniem, norma pożądana tak naprawdę, bo spotykamy się z tym, że ktoś publicznie wzywa do nienawiści, a również na tle e, tym, o, o którym mówimy. I w związku z tym uważam, że to jest do, do poważnego rozważenia i bardzo się cieszę, że ta opinia rządu wpływa do Sejmu, to daje duże szanse, że ten projekt będzie jeszcze w tej kadencji rozpatrzony. Przypomnijmy, bo w tej chwili kara jest takie znieważanie bądź przemoc ze względu na narodowość, różnice rasowe, także ze względu na a, różnice wyznaniowe i wyznaniowe poglądy polityczne, więc jest bardzo szeroki ten katalog, ale nie ma tam treści homofobicznych. Uważam, niedawno spotkaliśmy się z takim czymś we Wrocławiu, że człowiek publicznie szedł no, prawdopodobnie pijany i wzywał do walki z osobami czarnoskórymi. Mhm. A to I teraz gdyby nie było tej, tego przepisu w kodeksie karnym, policja jest bezradna. A w tej sytuacji można podjąć reakcję, żeby coś z tym człowiekiem, no, który zakłóca porządek publiczny i wzywa publicznie do nienawiści, coś zrobić. I podobnie jest w sytuacji, kiedy ktoś wzywałby publicznie do, a, do, mm, do robienia krzywdy komukolwiek. No, z no nie powodu... do końca przyznam, że rozumiem ten przykład, bo przecież sankcja za mowę nienawiści, czy też znieważanie ze względu na różnice rasowe, a w kodeksie jest. Jest, ale... Więc nie rozumiem dla, tej bezradności policji podstawa, we Wrocławiu. Nie. Jest dlatego podstawa do działania. Ja to podaję jako przykład pozytywny. Mm -hmm. Że jest podstawa A, do, do działania przez Straż Miejską, przez policję. A gdyby tego nie było, to, nie ma, to, to oni są wtedy bezradni. I podobnie jest z treściami homofobicznymi. Tutaj w momencie, sankcja... Ta sankcja jest dość ostra, zauważmy, od trzech miesięcy no to, do... Do trzech do... lat, więc to nie jest bardzo ostra sankcja. To jest, to jest jedna z łagodniejszych w kodeksie karnym, jeżeli chodzi o, o systematykę prawa. A myśli pan, że osoby dopuszczające się brzydkich czynów czy słów znieważających mają świadomość, co im grozi? Myślę, że różnie z tym jest, że jedni mają świadomość, inni nie, ale dla nas jest najważniejsze to, żeby powstrzymać taką no, nagonkę z jakiegokolwiek powodu na, na ludzi. No po prostu, żeby nie, że nie można a, krytykować, wzywać do a, ubliżania ko komukolwiek, z jakiegokolwiek powodu. I to jest najszersza norma. I teraz w kodeksie karnym trzeba ją doprecyzować właśnie poglądy religijne, em, rasa, wyznanie i, i te, też również orientacja seksualna. Ministerstwo Sprawiedliwości przychyla się do postulatów podjęte, podjęcia prac legislacyjnych. a Dlaczego Platforma, ktoś może zapytać, przez lata sama nie proponowała takich rozwiązań? Znaczy, z tym pomysłem tak naprawdę w, od początku kadencji w Komisji Sprawiedliwości zgłaszał go poseł Biedroń, Robert Biedroń. Mhm. A, I to rzeczywiście to się spotykało z różnymi tak, poglądami, to dyskutowane, ale uważam, że dyskusja idzie w stronę taką, żeby jednak poprzeć ten pomysł i go zrealizować. No, nie było sensu zgłaszać swojego pomysłu, jak on już był. No, bo to najważniejsze, że pomysł jest właściwie zgłoszony Opracowany. No ale co się wówczas działo z tym pomysłem pana posła Biedronia? On trafił do komisji kodyfikacyjnej, ja przyznam szczerze, że nie śledziłem. O to, I, tam, pod I tam zdaje się utknął po prostu. Czekał na opinię rządu, czekał na opinię ekspertów, to i teraz jak są opinie rządu, no to można wrócić do pracy nad tym projektem. No stąd moje pytanie, dlaczego wówczas takiego animuszu do działania nie było? Tego nie wiem, ja nie pracuję bezpośrednio w Komisji Prawa Karnego. Tam było, wiem, bardzo dużo ważnych projektów, które były procedowane, związanych z reformą kodeksu postępowania karnego, z kodeksem karnym. Także no, komisja ma też ograniczone moce przerobowe. Mhm. I to naprawdę dużo ważnych projektów było zrealizowanych w tej kadencji. Czy ten katalog zachowań należy rozszerzyć? Bo to sprawa nie dotyczyć ma tylko i wyłącznie traktowania osób homo, czy transseksualnych, ale także, także innych różnic występujących w społeczeństwie, prawda? Znaczy, no to, o, tam już są właśnie, ten katalog w artykule 257 jest dość szeroki i ja rozumiem propozycję na to, żeby dopisać, że kto znieważa z powodu orientacji seksualnej. To, i to jest dość czytelna kategoria. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję. Robert Kropiwnicki, poseł Platformy, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości jest naszym gościem. Kwadrans po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytania, czy rozwiązania proponowane przez SLD i Twój ruch są słuszne. Siedem trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja za, a nawet przeciw. Prawie 16 minut po południu. I am leaving many people feeling worse than before 18 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam nasze strony internetowe, tam archiwalne audycje za, a nawet przeciw. Tam możliwość głosowania, wzięcia udziału w naszym e, dzisiejszym sondażu. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Piotr napisał, jeśli chodzi o ustawodawstwo, nie powinno być tutaj żadnej faworyzacji, jak to określa ustalmy, że za znieważenie kogokolwiek każemy w odpowiedni sposób, ale kara jest równomierna. Dla każdego nieważne, czy znieważa homoseksualistę, czy heteroseksualistę. Pan Przemysław na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Um. Pierwsze, to tak chciałem zacząć, że chyba mój dziadek mi się w grobie przewraca, który przeżył wojnę, walczył w Armii Krajowej, że jego lewica i w ogóle, że SLD idzie takim nurtem, trochę to dziwne dla mnie też, osobiście jako dla człowieka. Druga sprawa, jestem mężczyzną, myślę pełnowartościowym ojcem dwójki dzieci, mam <śmiech> piękną żonę. Nie rozumiem po prostu tych spraw homoseksualnych, transseksualnych, dlaczego to jest lansowane, dlaczego to jest takie teraz, nie wiem, bronione, wynoszone na piedestały, kiedy zwykły, normalny człowiek dostaje w łeb na własnym osiedlu i nic się z tym nie robi, bo jak zwykle policja umarza postępowanie, bo nie ma świadków, bo nie ma tego, tamtego, a będziemy ganiać jakiegoś człowieka, który na no, coś tam powiedział. E, wie pan co, no tak dużo by można gadać, ale w temacie pan prezydent Lech Wałęsa ciekawie powiedział ostatnio, znaczy to będzie rok temu, jak to chyba wypowiedział na ten temat, co było tak burzliwie. Skrzywionych prostować, chorych leczyć. I myślę, że chyba tak powinno być. Pan Paweł na tenie. Panie Pawle, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, troszkę Proszę bliżej panu, mikrofonu, słucham pana. Dzień dobry, słyszałem, że tą samą ustawą ma być wprowadzony zakaz dyskryminacji również ludzi niepełnosprawnych, a już chcę powiedzieć, że już kilka lat temu do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął taki wniosek dotyczący mm -hmm. dyskryminacji ludzi niepełnosprawnych, karalności, penalizacji takiej dyskryminacji tak. i wtedy minister sprawiedliwości Toma, który wtedy pełnił swój urząd, zabronił rzecznikowi ale tym razem panie Pawle, ten pomysł został, że, będzie uwzględniony. Chciałbym powiedzieć, że w Polsce dyskryminacja ludzi niepełnosprawnych jest, powiedziałbym, szalona, rozszalała zupełnie i nic władza z tym nie robi. Władza na to wcale nie reaguje. Gdyby takie rozwiązania antydyskryminacyjne były wprowadzone do kodeksu karnego, to wtedy właściwie od premiera i prezydenta, aż po ostatniego posła i sędziego w sądach. Oni wszyscy powinni siedzieć za kratami, dlatego, że wszyscy przyczyniają się do dyskryminacji ludzi niepełnosprawnej w ten sposób, że nie przeciwstawiają się tej dyskryminacji. To się ma zmienić. 21 minut po południu. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo. Dzień dobry, dzień dobry. Paweł, dzień dobry panu. Kuczyńko. Już raz. Partia, dawna PZPR, czując swój koniec w Polsce, zmieniła prawo na przełomie lat 88-89 dotyczące zamiany kary śmierci na dożywocie. Mm -hmm. Aby ochronić swoich członków, którzy byli zagrożeni najwyższym wymiarem kary, to się polskim komunistom udało. I w Polsce po zmianach ustrojowych od lat 89-90 kary śmierci już się nie wykonuje. Obecnie spadkobierca PZPR, Sojusz Lewicy Demokratycznej, chce w Polsce wolnej, wolnej od reżimu władz komunistycznych zmieniać po raz jeszcze prawo. Niech siły demokratyczne bronią zasad polskiego prawa przed ręką sił lewicowych w Polsce. Dziękuję bardzo. Pani Barbara komentuje. Witam, jestem przeciw, ponieważ ustawodawca moim zdaniem powinien przede wszystkim zająć się ochroną na przykład małżeństw, a nie mniejszościami. Pan Marek, panie Marku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No, osoby, które są za y, zakazem dyskryminacji osób, y, czy obrażania osób y, nie, homoseksualnych na przykład, mhm. nie mają nic przeciwko obrażaniu y, katolików, czy uczuć religijnych, czyli Propanowaniu Biblii czy, czy krzyża. Ależ myślę, że niektórzy mają. Tyle, o, że nie. różnica polega na tym, tak. że jedno jest w prawie karnym, w kodeksie karnym ujęte, drugie nie, jak pan wie. Tak, tak, dziękuję. Pozdrawiam, pan Sebastian, Halą. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Sebastianie. E, ja strasznie się cieszę, że mamy taki dzisiejszy temat i że będzie wreszcie w naszym prawie karnym taki zapis, Mam nadzieję, że wreszcie i ja będę mógł tego skorzystać i rozszerzymy ten, ten zakres, ponieważ ja jestem leworęczny i od, od, już od, od młodych lat ze mnie się zawsze naśmiewają, że to Majku, nawet do dziś w pracy, jak tylko chwytam długopis, to zaraz te spojrzenia, że trzymam go w lewej ręce. Dodatkowo jeszcze jestem rudy, nie muszę dodawać, że jest mi przy tym troszkę trudniej. Mam nadzieję, że rozszerzymy to nawet na leworęcznych, na rudych którym też nie jest lekko. Dziękuję, do widzenia. Pan ironizuje troszkę, panie Sebastianie, a podejrzewam, że w wieku bardzo dziecięcym czy też młodzieńczym czasami nie było panu lekko z tą przypadłością siedem trójek na początku 22 iga Kostrzewa, Stowarzyszenie Lambda. Jeżeli chodzi o tego typu przepisy, to nie jest rzecz nowa, bo też w wielu innych krajach stosuje się takie rozwiązania. Oczywiście tak, jak prawo działa, to jest w dużej mierze, jest to straszak, tak? żeby wiedzieć, jaka jest granica, jakie są konsekwencje. Natomiast realnie stosowania takiej kary się zdarzają rzadko. Przecież bardzo często też wyroki w innych sprawach są realizowane w zawieszeniu. Takie wyroki są osoby skazywane za różne wykroczenia. W związku z tym nie jest to nic takiego bardzo dziwnego, odmiennego. To się stosuje w innych krajach tego typu rozwiązania. Generalnie chodzi o zwrócenie uwagi na fakt, że osoby, które należą do mniejszości seksualnych, to są osoby homobii, seksualne, transpłciowe, w tej chwili nie podlegają praktycznie żadnej ochronie. Można je lżyć, można je pobić nawet, policja nawet nie ma takich rubryk, statystyk, gdzie dokonuje wpisów odnośnie przyczyny takich zdarzeń. W związku z tym tak naprawdę wiele osób się czuje bezkarnych w Polsce i może bardzo krzywdzić osobę LGBT. Pan Robert napisał, tak naprawdę chodzi o utrudnienie dyskusji przeciwnikom związków partnerskich i adopcji dzieci przez homoseksualistów. Każdy sprzeciw będzie podciągany na siłę pod zniewagę. Siedem trójek na początku, 22. Panie Tomaszu, witam. Halo? No, witam serdecznie. Dzień dobry. Powiem tak, że teraz jeszcze raz słyszę do Pani, która tam mówi, że bezkarnie może tam pobić czy coś, no to to jest wizura kompletna. No jak można bezkarnie? A czym się różni homoseksualista czy bi od zwykłego człowieka, którego nie można pobić? No w tym wypadku to chyba chroni go normalnie kodeks karny i nie można powiedzieć, że ktoś został, jak został pobity na to, że jest homoseksualistą, to ma być inaczej traktowany jak każda inna osoba, która została pobita przez zwykłego chlikana. Mm -hmm. Myślę, że to jest podobnie jak takie przysłuchiwanie się dyskusji na temat tej wprowadzenia konwencji a, a propos przemocy i do tego podejrzewam, że dziwnie trafem znowu się robi tak, że pod jednym paragrafem się zrobi w jednej ustawie ochronę osób niepełnosprawnych, gdzie nie ma dyskusji na ten temat, mm -hmm. razem z tym i tak jak tam się próbowało pod hasłem obrony kobiet, gdzie jest pełno paragrafów, zarówno w kodeksie karnym, jak i innym, które ich chronią, wprowadzenie po cichu y, ochrony osób y, homoseksualnych i adopcji, bo rozmawia, słyszałem też dyskusji na temat y, z telewizji pana Lisa i tam się wypowiadała pani Mucha, mm -hmm. która powiedziała de facto, to, że dla niej jest całkowita równość między związkami homoseksualnymi, a związkami yy, odmiennych płci. Dlatego tutaj myślę, że tutaj właśnie o to chodzi, żeby pod płaszczykiem jakiś yy, wprowadzać prawo, które dokładnie, tak jak tutaj przedmówcy, też się yy, wypowiadali. Całkowicie zabroni nam yy, rozmów na temat publicznej debaty, pci. publicznej pbici, dyskusji. Wszystko, zawsze wszystko będzie Słuchaczka z Podkarpacia komentuje, mamy e, rok wyborczy, trzeba szukać głosów e, poparcia. A tak na serio napisała, wiadomo, że nie powinno się nikogo dyskryminować. Ale zaniepokoiło mnie stwierdzenie pana, pana rozmówcy, że trzeba zatrzymać krytykę osób o innej orientacji. Pachnie mi to troszkę kagańcem. Pan Borys, panie Bory, Borysie witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, no tutaj słucham z ciekawością tej dyskusji, natomiast mi się wydaje, że, że problem może nie tyle leży w samym prawie, bo, bo już od dziesiątków lat tyle paragrafów zostało wprowadzonych, różnych, które miały yy, to nasze życie społeczne porządkować. Natomiast my zawsze mamy problem z wykonaniem tych paragrafów i, i sądzę, że, że tego typu jakby przewinienia na pewno na nie można znaleźć odpowiednie paragrafy, tylko chodzi o to, żeby panowie czy panie prokuratorzy i sędziowie, no... Podchodzili z sensem do tego prawa, które już jest. No, no nie ma co wymyślać czegoś, co już jest. Pan Łukasz napisał taki przepis, nie ma najmniejszego sensu. Potwierdził to niedawno sąd w sprawie satanisty, który darł Biblię podczas koncertu. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? A witam serdecznie. Witam pana. Czy ja mam wrażenie troszkę, że przeciwko tym zapisom ustawowym to traktując takie, kto nie jest z nami, będzie przeciwko nami. Mm -hmm. To jest taka wojna, e, to, że jeżeli ta ustawa będzie, to jest wojna z kościołem, z krzyżem, z wierzącymi. Ja bym to konkretnie rozdzielił. Dziwię się ludziom, że tak to traktują, bo to słychać nawet w wypowiedzial dzisiejszych e, pana gości. Pan Tadeusz, tak. panie Tadeuszu, halo? Witam, witam serdecznie. Pan e, witam pana. pana. Panie Kubo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki. Chciałem powiedzieć tak, że bardzo się cieszę, że Wreszcie, bo tak jak równie, Bliżej słucham, mikrofonu, panie Tadeuszu. Nie słucham od początku, ale zdaje mi się, że dotyczy sprawa specjalnych przepisów, które będą chronić niepełnosprawnych i mniejszości, tak, różne. I cieszę się, że wreszcie homoseksualistów i lesbijki stawia się na równi ze pełnosprawnymi, bo to jest rzeczywiście duża niepełnosprawność. A tak mówiąc poważnie, wydaje mi się, że jeżeli do tego by doszło, to podstawowa zasada demokracji czyli zdecydowanie większości, będzie w tym momencie można wyrzucić na śmietnik. Bo jak damy prawa z specjalną ochronę mniejszością, to jakie decyzje może wtedy podejmować większość? Proszę uważać, bo kto wie, czy takie wypowiedzi nie będą potraktowane. Jeśli oczywiście do zmian w kodeksie karnym dojdzie za znieważanie pan Marek. Panie Marku, witam. Halo. Halo, witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałem się, znaczy w pełni solidaryzuję się z pana rozmówcą, który wziął w obronę znaczy siebie przede wszystkim, ale także i mnie, czyli leworęcznych. Tak, to jest wielki problem. Yy, poza tym chciałbym podostrzyć trochę jego wypowiedź. Ja kiedyś w tego typu dyskusjach, no to będę właśnie na temat osób yy, homoseksualnych, mhm. yy, no podniosłem taką sprawę, że dla nas Wańkutów powinni puszczać samochody w drugą stronę. No, to dla bezpieczeństwa także innych. Pani Marta napisała, dlaczego nasi politycy zajmują się takimi sprawami, czyżby za mało było tych niecierpiących zwłoki. Pan Zbigniew, halo? Witam Panie witam, Kubo. Pana. witam kochaną trójeczkę. Panie Kubo, ja jak zwykle mam taką prostą receptę. Tutaj jeden z słuchaczy się wypowiadał. Prawo my mamy dobre, przecież konstytucja gwarantuje równość wszystkim, każdemu tylko egzekucja tego prawa. Sądy, prokuratorzy, sędziowie. To jest w ogóle nie zajmowane. My się tym, tym nigdy żeśmy nie zajmowali. My dalej nic z tym nie robimy. Jeżeli to się nie zmieni, to jest odnośnie każdego jednego wyroku. to jest, a, a, Absurdy wychodzą. Dziękuję bardzo. Pan Jędrzej komentuje, a co z mową nienawiści ze względu na kolor włosów? Te wszystkie żarty o blondynkach, krzywdzące stereotypy o rudych. A co z dyskryminacją ze względu na wzrost? Za nazwanie kogoś na przykład kurduplem. Pan Dominik, witam pana, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Pana, mój przedmówca powiedział, że jego dziadek się przewraca w grobie, bo walczył w AK. Mój dziadek też walczył w AK, ale chyba o inną Polskę niż mój przedmówca, bo sobie ją wyobraża. Ja, ja marzę o tym, że kiedyś będzie tak, że po prostu drugiemu człowiekowi będzie się należał szacunek. Niezależnie od tego, czy to jest obrońca krzyża, czy to jest osoba homoseksualna, czy to jest osoba niepełnosprawna. Chciałbym po prostu... U mojego syna w szkole było m, takie hasło, padło, że uczymy m, dzieci, że m, należy się szacunek osobom starszym. Mhm. Ale tym dzieciom też się należy szacunek. To znaczy, to jest też drugi człowiek. Po prostu niezależnie od tego, czy jest starym, młodym, dużym, małym, rudym, leworęcznym. Chciałbym, żeby doczekać takiego czasu, kiedy po prostu yy, niezależnie, możemy krytykować przed przekonania, możemy krytykować jakieś poglądy, postawy, ale z szacunkiem do drugiego człowieka. Marzę o tym, że kiedyś tak się stanie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego Pozdrawiam. pan Artur napisał. Proszę zapytać przedstawicieli SLD, czy według projektu byłaby na przykład ukarana pani Anita Błochowiak z wypowiedź przed Komisją Śledczą, że w czerwonych skarpetkach chodzą także pedały. Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim uważam, że obecne przepisy w sposób wystarczający chronią obywateli przed zniewagą, przed tego rodzaju przestępstwami, przed którymi w sposób dodatkowy chcą chronić osoby o orientacji odmiennej, seksualnej, ruchy palikota i sojusz lewicy demokratycznej. Także nie wydaje mi się, aby istniała jakakolwiek potrzeba wprowadzania w prawie karnym takich regulacji, jak są proponowane przez ZLD. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Krystian Legierski, prawnik, działacz na rzecz LGBT. Witam pana, kłaniam się, dzień dobry. Witam, witam, dzień dobry. E, wiadomo, że posłowie SLD Twojego ruchu chcą zmian w kodeksie karnym. Prace popiera Ministerstwo Sprawiedliwości. Znieważanie osób homoseksualnych ma być karalne. Co pan pomyślał, kiedy usłyszał o wniesieniu projektów, bo są aż dwa do Sejmu? Pomyślał pan wreszcie? Dziękuję bardzo, żeby precyzyjnie rzecz ująć, trzeba powiedzieć, że również Platforma Obywatelska wprowadziła twój projekt, z tym, że Platforma wprowadza tę ochronę, która miałaby obowiązywać w stosunku do osób homoseksualnych pod pojęciami a Takimi troszkę zawoalowanymi, bo mówi mhm. o naturalnych lub nabytych cechach osobistych. Mhm. I tutaj jeszcze też chciałbym sprostować tę wypowiedź pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj oczywiście nie chodzi o zniewagę. Te zmiany, które są proponowane przez SLD, Twój Ruch oraz Platformę Obywatelską dotyczą artykułów 119 i 256 Kodeksu Karnego, które ym, artykuł 119 mówi o stosowaniu przemocy i groźby bezprawnej, a mhm. artykuł 256 mówi o naboływaniu do nienawidzenia, Czyli tutaj nie ma mowy o zniewadze. Tutaj chodzi po prostu o przestępstwa z nienawiści, o takie przestępstwa, które w konsekwencji prowadzą do aktów agresji, aktów przemocy w stosunku do pewnych grup osób. I my, że tak powiem, bo również po części w tych pracach projektowych uczestniczyłem zależy nam na tym, żeby katalog grup osób i osób objętych tą ochroną w polskim prawie karnym został również rozszerzony na osoby przynależące do grup transseksualnych, biseksualnych, homoseksualnych ze względu na swój wiek bądź niepełnosprawność. Natomiast w obecnej wersji, w obecnym brzmieniu przepisów karnych te osoby ochrony... Takiej nie, nie mają. Trzy lata będą groziły za groźby bezprawne mm, kierowane wobec osób na przykład homoseksualnych. Myśli pan, że ktoś może uznać, że na przykład twierdzenie, że małżeństwo jest związkiem tylko i wyłącznie kobiety, mężczyzny będzie takim znieważeniem? Będzie podlegało pod ten no, artykuł? Nie, bo tak mówiłem, Pytam, bo takie obawy, jak pewnie pan wie, ma na przykład tak, pan Jarosław Gowin, zjednoczona prawica. No Moim zdaniem nie, bo tutaj chodzi o groźbę bezprawną, a nie o znieważanie. Czyli groźba bezprawna to jest po prostu grożenie drugiej osobie bądź grupie osób takim zachowaniem, które jest niezgodne z prawem, czy na przykład groże, że przyjdę i obiję, groże, że przyjdę i ci nie wiem, podpalę dom, mieszkanie. To tak. są tego typu słowa, a nie znieważanie czy obrażanie, bo tutaj mamy jakby ochronę zupełnie innego rodzaju. Najlepiej, żeby to była ochrona na gruncie prawa cywilnego, po no prostu a nie karnego. Przemoc fizyczna, ale tutaj pewnie co do interpretacji nie będzie wątpliwości. E, czyli na przykład, bo słuchacz był zainteresowany, wypowiedź pani Anity jak taka pamiętna pan, pamięta pan e, przed komisją śledczą, tak, o czerwonych skarpetkach. Rozumiem, że nie ma mowy tutaj o zastosowaniu tego artykułu, tego paragrafu. No moim zdaniem zdecydowanie mowy o tym nie ma i tutaj rzeczywiście, jeśli ktoś by się poczuł urażony takimi słowami, to moim zdaniem powinien dochodzić sprawiedliwości na, na drodze cywilnej mhm. w drodze odszkodowania, a nie w drodze sankcji karnej. Dyskryminacja osób o odmiennej orientacji seksualnej Pana zdaniem jest poważnym problemem w Polsce, czy też jak twierdzą niektórzy problem nie jest wielki, za to środowisko homoseksualne bardzo głośne? Na pewno, bo środowisko homoseksualne jest z roku na rok głośniejsze i też moim zdaniem ten problem z roku na rok będzie nabrzmiewał. Z tego powodu, że no do tej pory osoby homoseksualne ukrywały swoją orientację seksualną, więc ciężko było mówić o tym w wielu przypadkach, że są dyskryminowane z powodu swojej orientacji, bo nikt o tej orientacji nie wiedział. Natomiast jest też taka kategoria... Mm, Czynów, że tak powiem, z, które my w, w organizacjach LGBT określamy jako czyny skierowane przeciwko osobom homoseksualnym, jeśli ktoś na przykład z domniemania atakuje kogoś uważając, że ta osoba jest homoseksualna. Na przykład jakiś chłopak, który zdaniem atakującego wygląda na geja mhm. jest przez niego atakowany, okazuje się, że on zupełnie gejem nie jest. Tylko temu atakującemu się wydało, że jest gejem. No to wówczas również jakby, no, uważamy, że są to przestępstwa spowodowane, że tak powiem nienawiścią do osób homoseksualnych. No i w Polsce Moim zdaniem, wracając do pana pytania mm -hmm. Ten problem będzie nabrzmiewał z tego powodu, że coraz więcej osób homoseksualnych że tak powiem, Żyje nie ukrywając Ujawnia Tak. I myślę, że to taki sam proces Pewnie był na, w krajach zachodnich w tych, które są no, dzisiaj już gdzieś daleko dalej na drodze emancypacji osób homoseksualnych, niż nas w Polsce, też przechodziły przez ten etap te kraje, tak? Że tam masowa, masowe coming masowe -y, masowne ujawniania spowodowały też y, y, masowe ataki, ale ta fala. Z jednej jakoś... strony, bo z drugiej by pewnie jakiegoś oswajania. Dokładnie tak. Ze sprawą. Nie sądzi pan, że takie rozwiązanie legislacyjne, przyjęcie takich rozwiązań ograniczy jednak debatę na przykład o prawach osób homoseksualnych, w ogóle o, o problemach osób homoseksualnych, transseksualnych. Politycy, także dziennikarze będą się być może bali, że jeśli powiedzą coś ostrzejszego, prokurator uzna, że to jest, że to jest mowa nienawiści. Że to są groźby bezprawne. Jeśli by to miało być pan co groźby bezprawne, czy miałoby to być nawoływanie. Wie pan o co mi chodzi? Tak. O taką po prostu autocenzurę. Wiem, ja myślę, albo że... nie podejmowanie tematu, bo po co się narażać, po co mieć kłopoty w pracy, albo e, p, lądować przed krajową radą radiofonii i telewizji. I pan co? No oczywiście można na ten problem z tej strony spojrzeć, ale zadałbym pytanie przewrotne, na przykład, czy byłby pan skłonny, żeby się wycofać z tych osiągnięć, które już mamy obecnie w legislacji dotyczącej właśnie rasy, pochodzenia etnicznego czy narodowości. Czy byłby pan skłonny wykreślić te grupy osób z kodeksu karnego i pozbawić je ochrony i powiedzieć, że przyznanie ochrony tym osobom było de facto kneblowanie ust prasie, mediom, ograniczenie wolności słowa? No oczywiście nie. To pytanie, no. mam nadzieję, było retoryczne. Właśnie wydaje mi się, że tak samo osoby homoseksualne, osoby ze względu na wiek, ze względu na swoją niepełnosprawność powinny korzystać z takiej samej ochrony jak osoby m, przynależące do pewnej rasy, grupy etnicznej czy, czy narodowościowej. Wydaje mi się, że tutaj nawet jeśli by to się miało odbyć kosztem pewnej wolności słowa, to wydaje mi się, że realizowanie wolności słowa w taki sposób, który prowadzi do który prowadzi do nienawiści czy stosowania grup bez, bezprawnych no, nie zasługuje na ochronę i wydaje mi się, że tutaj w zderzeniu tych dwóch wartości. Z jednej strony wolność słowa, z drugiej strony ochrona pewnych grup osób zapewnieniem godnego życia w społeczeństwie, no jednak ta druga wartość zapewnienia pewnej godności jest moim zdaniem ważniejsza. Wrócę jeszcze do jednego przykładu, bo ciekaw jestem, jakby pan ocenił taką wypowiedź, będąc na przykład prokuratorem. Załóżmy, wypowiedź posła Stanisława Pięty, zresztą przypomniana przez Rzeczpospolitą, posła Prawa i Sprawiedliwości, który nazwał homoseksualizm dewiacją, zestawił homoseksualizm z pedofilią. Wie pan, ja osobiście, będąc szczery z moimi poglądami, pewnie uznałbym to za rodzaj nawoływania do nienawiści, aczkolwiek no, byłbym, jak rozumiem, w pana hipotetycznej sytuacji prokuratorem, zaledwie nie wiem, jakby to ocenił sąd. Czy taką wypowiedź sąd uznałby za wypowiedź nawołującą do nienawiści. Zagroźli bezprawną, tak. Czy też nawołującą, czy też nie. Bo przypomnijmy, że w każdym przypadku m, ostatecznie sprawę sąd rozstrzyga. Dokładnie tak. Wrócimy do rozmowy, jeśli Pan pozwoli, za kilkanaście minut. Krystian Legierski, prawnik, działacz na rzecz LGBT, jest moim gościem. 21 minut pozostało do 13.00. napisała, zaskoczona jestem, że zapisu takiego jeszcze w Polsce, w polskim prawie nie ma. Pracuję w znanej szwedzkiej firmie, u nas w regulaminie pracy nawet od lat funkcjonuje zapis o tolerancji zakazie dyskryminacji, m.in. wobec osób homoseksualnych i nikt nie ma z tym problemu. Wręcz odwrotnie każdy może czuć się w pracy po prostu bezpiecznie i swobodnie. Siedem trójek na początku, dwadzieścia dwa. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy rozwiązania proponowane przez SLD i Twój ruch są słuszne? Czekam na Państwa listy, czekam na telefony. Pan Janusz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Januszu. Proszę pana, ja właśnie w sprawie równości, ale troszeczkę innej, bo chodzi o to, że mówi się dużo o tej równości, jaśnie panująca nam władza mówi, że... Właśnie dba o równość osób homoseksualnych i y, niepełnosprawnych. Tylko gdzie tutaj jest równość tych ludzi, którzy na to wszystko pracują? Ja jestem robotnikiem, mam 48 lat i mnie się zmusi do pracy y, do wieku 67 lat, gdzie moi koledzy, którzy poszli do policji, już są na emeryturze i śmieją się ze mnie. To w takim przypadku... To Gdzie jest ta równość? Bo mówi się, że oni prawa nabyli, a my to co? Ja Pani... też zaczynałem pracę, gdzie mężczyzna odchodził w wieku 65 lat na emeryturę, a teraz mi się wydłuża jeszcze o dwa lata. Pani Sabina napisała, ręce opadają jak płytko i z jaką pogardą niektórzy słuchacze traktują homoseksualistów jak kiedyś murzynów, jak jeszcze na początku XX wieku kobiety. Jak tak można? Też jestem leworęczna. Nie wybrałam sobie tego. W szkole na siłę próbowano mnie zmienić, nie było lekko. Tym bardziej rozumiem homoseksualistów, to jest w nich nie są w stanie nic z tym zrobić. Na pewno nie żyje im się łatwo, bo są chyba najbardziej obrażoną grupą społeczną. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam trzy krótkie uwagi. Tak. Mianowicie, ponieważ był podnoszony zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny w polskiej konstytucji, więc e, zauważam, że winien on, on być bezwzględnie wykładany z uwzględnieniem artykułu pierwszego konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym obywateli polskich, a nie całego świata. Na przykład karanie e, za jakieś uwagi narodowościowe. Proszę pana, nie, wszyscy, nie wszystkie narodowości są obywatelami Polski. W związku z tym Polacy powinni mieć tu swoje prawa i od innych Pani Anno, no pewnie uwaga. nie, ale tych narodowości jest sporo, proszę zauważyć. Pana, nie mam czasu, w związku z tym jeszcze dwie uwagi krótkie. W polskiej kulturze seks jest sprawą prywatną mm -hmm. i proszę Pana wynoszenie no, sprawy seksu właśnie homoseksualistów czy innych trans i bicie publicznej piany jest sprzeczne z polską kulturą i w tym zakresie te mniejszości naruszają polską kulturę. Trzecia sprawa. I ostatnia Kara, Pani nie, no tak, bo wielu słuchaczy tak, czeka, jest, dobrze? Sprawa, króciutko. Tak za uczucia na przykład nienawiści czy ksenofobii jest absurdem prawnym i należy go zlikwidować. Dziękuję. Pani, pan Kazimierz jeszcze. Panie Kazimierzu, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Mhm. Panie Kubo, chciałbym się pana zapytać, czy, czy słyszał pan lub widział pan człowieka kulawego lub garbatego, który został przyjęty do szkoły aktorskiej? To jest jedno. Dla mnie, osobiście dla mnie, są to ludzie chorzy, a wie pan, że tak szukam w pamięci, ale garbaci chyba się zdarzali? Nie, no to tam był ten dzwonik z Notre Dame. Taki film, ale on, ale on był ucharakteryzowany. Ale prostu. do czego pan zmierza, panie Kazimierzu? Zmierzam do tego, panie Kubosze są to ludzie chory, u nich jest chora psychika i tacy ludzie nie mogą wprowadzać w prawa w Polsce. Bo jeżeli ludzie chorzy psychicznie będą wprowadzali w prawo w Polsce, to my daleko nie zajedziemy. Do widzenia, panu. Za kwadrans, godzina 13. Marcin Bogucki, socjolog, Wyobraźmy sobie sytuację, że wszystkie przejawy jakiegoś nieprawidłowego zachowania, niezgodnego z normami współżycia międzyludzkiego są regulowane prawnie. Mamy wtedy wszystko obarczone restrykcją, wszystko obarczone jakąś karą i to, jak rozumiem, w zamyśle ustawodawcy czy też pomysłodawców takich uregulowań ma zwiększyć jakiś porządek publiczny, pozytywne nastawienie ludzi do siebie i uważam, że no to jest troszkę taka droga donikąd, bo jeżeli zaczynamy od jednej grupy i ustawiamy ją w pozycji takiej, że oni są chronieni w jakiś sposób szczególny, to za chwilę nagle mogą się objawić kolejne grupy, które powiedzą zaraz, zaraz, a co z nami, bo my nie mamy żadnej ustawy dedykowanej do naszej grupy, nie wiem, wędkarzy, rowerzystów I tak dalej, i tak dalej I zacznie się po prostu Straszny mętlik według mnie Jak napisała słuchaczka jestem przerażona Skalą homofobii, która wyziera z wypowiedzi słuchaczy Mniejszości potrzebują ochrony To też jest składnik demokracji Nie tylko wola większości Pan Karol na antenie, witam, Hallo? Witam panie Kobo Witam pana e, Tutaj przedmówcy praktycznie Wyjęli mi z ust to, co miałem do powiedzenia, ale mnie nie, nie dodam nadmienię jeszcze tego, że każdy człowiek powinien, e, powinien czuć się bezpieczny w swoim państwie, w państwie, w którym mieszka, czy to jest e, człowiek z mniejszości narodowej, e, czy też e, innego wyznania. Niemniej jednak e, tutaj zgadzam się z przedmówcami, że homo... To jest nic innego jak zboczenie i wynaturzenie w gatunku. Także to powinno być bardziej moim zdaniem kontrolowane pod względem leczenia takich ludzi, a nie, Światowa... stawiania, a nie stawiania ich na równi z, z, no, z normalnymi że tak powiem, obywatelami i ludźmi. Nie? Światowa Organizacja Zdrowia ma troszkę odmienne od Pana zdanie na ten temat. Pan Tomasz zastanawia się, gdy uderzy człowieka w obronie zaatakowanej, na przykład żony. Okaże się, że jest Żydem albo gejem. To myśli Pan, że zostanę uznany za stojącego w obronie zaatakowanej osoby czy też ukarany za antysemityzm albo nietolerancję? Pan Michał. Panie Michale, halo. Witam serdecznie. Witam Pana. Kategorycznie nie zgadzam się z głosem mojego przedmówcy sam osobiście, jestem heteroseksualny, mam żonę, mam dwójkę dzieci. Od y, piaskownicy dosłownie kolegę, który jest gejem. Znamy się 20 parę lat. Zawsze był troszkę inny, trochę zniewieściały. Y, I tak naprawdę podejście takie, że to są ludzie chorzy, to jest po prostu dla mnie jakaś paranoja. I tak tylko wtrącę. On w tej chwili żyje w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Jest. Y, pracuje w armii amerykańskiej. Jak mi opowiadał tam system, jest taki, że jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie dyskryminowany, wszyscy z góry na dół przełożeni są brani za tyłki, że tak się wyrażę. Dziękuję. Ktoś napisał do nas, te zmiany mogą sprawić, żeby, mają sprawić, żeby osoby, żeby z homoseksualnych osób zrobić męczenników na siłę, wytykać ludziom homofobię. Panie Marku, jeszcze pan, witam pana, Halą. No, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja tam, jak słucham tego, to mi się wydaje, że pan Miller i pan Palikot, to chyba i, i projekt, i, i zmian w ustawie jest... Ci ludzie po prostu są oderwani od rzeczywistości już. To, że przebywają w Sejmie, to im się jak, jakakolwiek rzecz, którą wymyślą, aby zyskać ewentualnych wyborców, zaśmiewa im rzeczywistość. Zapis o znieważeniu kogokolwiek już w kodeksie karnym istnieje i to bez różnicy, czy to, czy to gej, czy to Osoba innego wyznania. Także wydaje mi się, że całe te, całe te zmiany są, są pod publikę. Idą wybory i ci ludzie na siłę szukają głosu. Poparcia. Pan Paweł napisał, mowa nienawiści jest pojęciem nieostrym. Tak więc w praktyce energiczne jej zwalczanie sprowadzi się do oskarżania każdego, kto powiedział komuś innemu coś nieprzyjemnego, zwłaszcza nieprzyjemną prawdę. Krótko jeszcze, pan Mariusz. Witam pana, Halą. Dzień dobry. Dzień dobry panu, króciutko proszę. Tak, króciutko. E, chciałem powiedzieć, że można, e, trzeba to mm, zrozumieć, niekoniecznie akceptować. Ja tego nie akceptuję, ale staram się zrozumieć i myślę, że na tym polega ten problem. Pan Robert jeszcze, panie Robercie? Witam serdecznie Witam. Tak krótko chciałem wspomnieć, bo przysłuchuję się kwestii właśnie związanej z dyskryminacją, z wzajemnym szacunkiem i z problemem, jaki leży po prostu w tym obszarze Myślę, że przede wszystkim należy zacząć od edukacji i uświadamiania. Pamiętam taką swoją historię, jeszcze kiedy moje dziecko miało 3-4 lata i stwierdziło, że nie chce chodzić na religię w przedszkolu i pani przedszkolanka powiedziała, że moja córka mówiąc koleżankom, że Boga nie ma, bo z tego powodu przestała chodzić na religię, że je po prostu obraża. Więc mm -hmm. ja w odpowiedzi powiedziałem, mówię, z całym szacunkiem pani Wąką, ale to równie dobrze ja i moja córka możemy powiedzieć, że wszystkie dzieci i osoby, które mówią, że Bóg jest, również nasz obraża. I tak naprawdę to chyba teraz zadanie jest takie, żeby uczyć dzieci tolerancji. I trzeba po prostu zacząć od tego, żeby uczyć dzieci tolerancji, że jest, są różni ludzie, którzy mają różne poglądy, różne światopoglądy, ale po prostu są i mają prawo być. Natomiast Jeszcze chciałbym dodać, bo jedna z pań z, z bardzo dużą taką awersją wyraziła się, że postępowanie sądowe byłoby niewskazane. Myślę, że jest wskazane, ponieważ to byłoby bierne przyzwolenie na to, aby inni mogli przekraczać granice innych osób. Natomiast. Kropka. Przeciwny... Pan Piotr napisał. Nasze prawo cierpi na nadmiar regulacji. Zapytał pan i słusznie, czy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że mowa nienawiści wobec na przykład czarnoskórych jest karalna. Nie znamy naszych praw, obowiązków i nie mamy szans ich poznać, bo jest ich po prostu za dużo. Doktor Mateusz Woiński, Katedra Prawa Karnego, Akademia Leona Koźmińskiego. Polski kodeks karny jest dosyć tradycyjny, jeżeli chodzi o ten katalog okoliczności, które decydują o wyższym zagrożeniu karą w przypadku znieważenia czy groźby ze względu na no, przynależność do pewnych grup społecznych. I ten katalog jest zbieżny z zobowiązaniami międzynarodowymi. On obejmuje przynależność rasową, kolor skóry, pochodzenie etniczne, przynależność wyznaniową czy bezwyznaniowość i dają sobie sprawę z tego, że osoby, które tożsamość swoją opierają na na przykład tożsamości seksualnej czy orientacji seksualnej czują się dyskryminowane, dlatego że ta okoliczność w polskich przepisach karnych nie funkcjonuje I oczywiście jeżeli taka potrzeba społeczna jest, to ten katalog należałoby wzbogacić. Natomiast nie wynika to z zobowiązań międzynarodowych i oczywiście można wzorować się na państwach Europy Zachodniej albo na rozmaitych stanach Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, które ten katalog mają bardzo często bardzo bogaty. No, natomiast z punktu widzenia zobowiązań międzynarodowych nie jest to konieczne. Jestem przeciwnikiem takiego dosyć instrumentalnego traktowania prawa karnego i takiej skłonności do naprawiania rzeczywistości za pomocą przepisów prawa karnego. Natomiast no, w tym wypadku oczywiście ten katalog mógłby zostać poszerzony. Pytanie, jak często i jeszcze w przyszłości powinien zostać poszerzany. W zasadzie powinien obejmować wszystkie względy, a wtedy takie nowelizacje kodeksu karnego no, nie miałyby w ostatecznym rozrachunku sensu. 7 minut pozostało do 13. Dziś na pytanie, czy rozwiązania proponowane przez SLD i Twój ruch są słuszne. 27% słuchaczy internautów odpowiada, że tak. 73% twierdzi, że nie. Ponownie na antenie Robert Kropiwnicki, poseł Platformy, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Witam. Witam. I Krystian Legierski, działacz na rzecz LGBT. Witam ponownie. Witam ponownie. Wyniki sondaży już państwo panowie... Znają. Jedna ze słuchaczek piszących zapytała Krystian Legierski, mianowicie, gdyby takie prawo, gdyby takie zmiany w kodeksie karnym obowiązywały już dziś, jak wiele spraw byłoby kierowanych przez prokuratorów do sądów? Z iloma sprawami mielibyśmy do czynienia? A no to, chyba trudno powiedzieć. Po pierwsze, to jest zawsze kwestia decyzji prokuratury, czy pewną sprawę skieruje do sądu, czy też nie. Mm -hmm. A po drugie, myślę, że nikt teraz w Polsce takich statystyk nie prowadzi, bo... W... To prawda, ale abstrahując, ja nie oczekuję odpowiedzi w liczbach, tyle że w podtekście zapewne tego pytania, sądząc z listu tej słuchaczki, który pamiętał, tkwiło przekonanie, że takich spraw tak naprawdę byłoby bardzo niewiele. Wie pan co, nie sądzę, aczkolwiek zależy do czegoś byśmy się odnosili, ale nawet jeśli słuchaczka miałaby mieć rację i nawet jeśli tych spraw miałoby być niewiele, to przypuszczam, że one dotyczyłyby bardzo ciężkich gatunkowo przypadków. To pewnie byłyby jakieś osoby bądź grupy osób, które w sposób zorganizowany nawołują do nienawiści, znamy takie rozmaite, nie wiem, chociażby w rozmaitych środowiskach kibicowskich, dobrze zorganizowane grupy, które są albo wręcz przestępcze, albo działają na granicy przestępczości I i myślę, że to dokładnie tego typu zachowań dotyczyłyby ewentualne y, sprawy w prokuratorami mm -hmm. przed sądami. Natomiast nie sądzę, żeby to dotyczyło zwykłych przeciętnych Kowalskich, którzy są zajęci swoim życiem i po prostu y, nie mają jakby żadnych intencji, żeby kogoś, y, na kimś stosować przemoc, jakieś groźby bezprawne. Nie ma pan takiego wrażenia, że politycy, którzy teraz pochylają się nad prawami i sytuacją osób y, homo czy transseksualnych y, troszkę kokietują publikę przed wyborami? No to jest taki... <laughs> element przedwyborczej rzeczywistości, że politycy wyciągają wszystkie te tematy, które znamy już od co najmniej 20 lat, niezałatwione w żaden sposób, ani w prawo, ani w lewo i po prostu przed wyborami e, wymachują tymi tematami, bo te tematy po prostu wzbudzają emocje, a no, każdy, kto po prostu jakoś tę logikę wyborczą zna lepiej i przyglądał się i od środka wie, że najlepiej jest budować rozmaite sojusze właśnie w oparciu o emocje wyborców i przykuwać wyborców do, do swoich propozycji. Natomiast e, no, to, że rzeczywiście w kolejnych parlamentach brak jest regulowania uregulowania tych kwestii pokazują efekty prac posłów naszych. Panie pośle, za tym pytanie pan poseł Robert Kropiwnicki, czy ta nowelizacja możliwa jest jeszcze w tej kadencji? Uważam, że tak, że jest jeszcze czas na to, żeby przyjąć tę nowelizację w tej kadencji. Przestępstwa popełniane na tle orientacji seksualnej, motywowane uprzedzeniami, są ścigane w 13 państwach Unii Europejskiej. Pana zdaniem, panie pośle, Polska powinna do tych państw dołączyć. Moim zdaniem tak, ze względu na to, że Każda przemoc jest zła, a jeżeli chodzi o osoby e, o, o mniejszościowych orientacjach seksualnych, to jest taka werbalna, ale często też i niewerbalna, fizyczna przemoc w stosunku do tych osób, więc należy też no, podjąć ochronę. Słuchacze mówili o osobach leworęcznych, czy o, o rudych, można dołączyć mm -hmm. łysych, okularników. Nie ma zorganizowanej przemocy w stosunku do e, leworęcznych, łysych o, okularników i tak dalej. Choć a, przypadki a, dyskryminacji tutaj... w szkole na pewno się zdarzały. No, pewnie tak, ale, ale nie ma przemocy. Z, z, z takiej... Albo nawoływania, tak? Tak, do, do właśnie do przemocy przeciwko tym osobom. Jeżeli się pojawi, uważam, że powinniśmy też kodeks karny na to wtedy otworzyć. Robert Kropiwnicki, poseł PO, Krystian Legierski, działacz na rzecz LGBT. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. To tyle proszę państwa na dziś. Za 3 minuty, godzina 13. Usłyszymy się jutro w samopołudnie. Obecność obowiązkowa. same do reklamy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 W uszkodzeniu uszkodzeniach ślubu zawierzonka i dwunasticy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze w chorobie żrodowierzonka i dwunasticy. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Cieszkań, wydolność, sznerek. Podmiot odpowiedzialny, bioprawnik, Polska, spółka, co? So. Czy wiesz już, na kogo zagłosujesz?